See you, Hefe. Książki, gry i komiks. komiks klasyka, klasyka i nowość hit, hit i gniot. Wszystko, Wszystko co jest strażnie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanym Witam w nawiedzonym podcastie. 20 lutego 2016 roku słuchacie właśnie 69 nawiezonego podcastu na blogu Nekropolitan a po tej stronie dyktafonu witają się z wami Szymas oraz no właśnie Pablo czy Kelly oj ciężko by mi było się zdecydować właśnie mieli być Pablo i Kelly ale niestety Mando nie dotarł i jesteśmy tutaj we dwójkę i cóż, no, witam cię, Jerry. Witam cię, Szymas, witam wszystkich słuchaczy. I zgodnie z zapowiedziami, zarówno z zajawką z tygodnia, jak i z różnymi licznymi innymi zapowiedziami zajmiemy się w końcu serialem Ash vs Evil Dead. I'm to tell you something I've never told anyone. 30 years ago, my friends and I spent the night at a cabin. We found a book. Economicon Ex Mortis. The Book of the Dead. Certain passages were recited. It awoke something in the woods. Something dark. Evil. It got into my hand and it went bad, so I lopped it off at the wrist. It possessed my friends. My girlfriend, Linda, she... I w związku z tym, iż samą trylogię, czy też pentalogię Martwego Zła, wszystkie filmy omówiliśmy w osobnym odcinku, dwa tygodnie temu odcinku, który oczywiście podlinkuję w poście, to dzisiaj nie będziemy już wracać do tego tematu, a zamiast tego od razu przejdziemy do samego serialu. I może słówko o fabule, tak tradycyjnie już. Otóż od wydarzeń w chatce, w domku, w głębi lasu minęło już ponad 30 lat i w, czasie, i w tym czasie hmm, aż troszkę się zmienił, osiwiał, ma aktualnie około 15 kilo nadwagi, sztuczną szczękę. Wrócił do pracy w markecie, a w chwilach wolnych od tej pracy wmawia ludziom, że utracił rękę, znaczy dłoń, ratując chłopca przed katastrofą kolejową, czy coś takiego. Lub podrywa mniej oporne kobiety w różnych, cóż, nie do końca luksusowych barach i pubach. I tak toczy się to jego życie Powoli, ale spokojnie W miarę chyba przyjemnie dla niego Aż tu pewnego dnia Zło powraca I zamierza no, dorwać siaszowi do tyłka, zamierza skopać mu tyłek Aż początkowo Próbuje uciekać Jednak ostatecznie no, Sytuacja zmusza go do tego By jednak stawił czoła temu złu I w związku z tym Stary Aż musi powrócić Oczywiście w wielkim stylu I znowu jest klawo You were right. No more running. It's good to see No, nic dodać, nic ująć. Myślę, że na początek o fabule zdecydowanie tyle wystarczy. No i właśnie. powiedz mi w ogóle sam ten punkt wyjścia, na ile Ci się podoba, czy masz jakieś uwagi do tego? No oczywiście. Punkt wyjścia wydaje mi się dosyć taki standardowy, powiedziałbym. Przy czym tu mówimy o samej fabule, dlatego że ja nie będę ukrywał, że pierwszy odcinek, czyli ten pilot, to, no to moim zdaniem to była rzecz rewelacyjna. Mm. I tutaj mimo, że ta fabuła no jest taka w dużej mierze pretekstowa, można powiedzieć, no bo aż tak na sprawę robi po raz kolejny coś głupiego i sprowadza martwe zło z powrotem na ziemię i to jest jakby pretekst do, do całej serii wydarzeń mniej lub bardziej absurdalnych, krwawych i, i, i strasznych, a, a czasem i śmiesznych. Natomiast to, jak to zostało w tym pilocie podane, zaprezentowane, wymieszane, jeżeli chodzi o humor i i te takie momenty grozy i horroru, no to szapoba, bo ja nie do końca wierzyłem w to, że to się uda. Nie, nie będę ukrywał. Byłem troszeczkę sceptyczny co do serialu. Oczywiście cieszyłem się jak dziecko na myśl o tym, że ta seria i to za sterami, której siądą oryginalni twórcy. Mówię tutaj o, o już samej produkcji serialu. Cieszyłem się jak dziecko, że, że to wszystko powróci, natomiast Umówmy się, że przeniesienie filmów na y, szklany ekran no, nie zawsze się udaje. No bo to, to są rzeczy lepsze lub gorsze, czasami dobrze przyjęte, czasami bardzo źle przyjęte, czasami dziwaczne, nie wiem, pokroju Hannibala, y, czasami mówię słabo przyjęte, jak chociażby dziecko Rozmery, mhm. czasami fajne jak krzyk, o którym cały czas nie powiedzieliśmy <ścoughs> i chyba już nie powiemy. Nie, nie, nie, to, to jest w planach. No i, i, i wiesz, i po prostu ja nie do końca wiedziałem, czego się tutaj spodziewać, no bo to też rozmawialiśmy troszeczkę przy martwym źle, a tutaj myślę, że warto o tym też wspomnieć, że przecież i Sam Raimi i Bruce Campbell no w ostatnich latach oni nie są specjalnie aktywni, mo można powiedzieć. No, Sam Raimi zajmuje się głównie produkowaniem filmów, Campbell bardziej Gra głosem w różnego rodzaju, nie wiem, animacjach czy, czy tego rodzaju produkcjach, niż w filmach. Mogło to się potoczyć różnie. Do tego nie nastrajało optymistycznie to, że to są odcinki takie sitcomowe, czyli tam 20-parę minut. Natomiast, no mówię, ten punkt wyjścia i to otwarcie, no moim zdaniem, było zrobione z przytupem i bardzo zachęcało do kontynuowania. A też uprzedzając trochę fakty, to, to moim zdaniem ten serial, mimo że za zaczął się bardzo dobrze, to tak na dobrą sprawę takiego kopa dostał w drugiej części tego krótkiego sezonu i po prostu tak od szóstego odcinka to już jest po prostu krzywa, wznosząca, bardzo, bardzo taka stroma i naprawdę już te finałowe odcinki to już jest z... Dla mnie me, mega jazda bez trzymanki to takie bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Do szczegółów przejdziemy potem i też pewnie zrobimy jakąś krótką stawę spoilerową, ale na razie zostając właśnie przy tych początkach ja właśnie nie miałem żadnych konkretnych oczekiwań, tak jak mówisz, no oczywiście na samego newsa bardzo się ucieszyłem, tak? Fajnie Martwezło seria, ale jeszcze stara ekipa powraca, super, ale jakoś tak nie wkręcałem się za mocno, no pojawił się trailer, no to wtedy oczywiście pojawił się nagle flow i zainteresowanie, jako pozytywna energia, no i potem jak do tego usiadłem, no to w sumie to jest też takie w miarę naturalne, znaczy ten punkt wyjścia jest w miarę naturalnym posunięciem ze strony scenarzystów, bo właśnie no aż się zestarzał, jakby nie patrzeć, w sensie aż Bruce i no, nie można było jakoś oszukiwać się, nie wiem, odmładniać go na siłę i udawać, że minęło tam 5-10 lat od tych wydarzeń filmowych. I tutaj tak naprawdę mamy taką no pełnoprawną kontynuację. To, to jest pełnoprawna kontynuacja od samego początku i w kontekście właśnie tego, że można powiedzieć, że w świecie... Yy w świecie, w tej franczyzy minęło tyle lat, ile po prostu minęło tak jak mówisz, nikt nie próbuje oszukać czasu i wmówić nam, że Campbell nie ma 30 lat na karku więcej i to jest po prostu ładnie wykorzystane i, i, i no i dobrze poprowadzone po prostu i właśnie to jest proste ale zarazem genialne i naprawdę dobrze to wyszło serialowi moim zdaniem i jedyny problem, jaki mam właśnie z tym punktem wyjścia, to to, w jaki sposób to martwe zło powraca do świata przedstawionego, w jaki sposób zostało na nowo przywołane ten nowy origin martwego zła. Ale no, to też moim zdaniem było akurat całkiem naturalne posunięcie. W tym sensie to było tak bardzo aszowe sprokurowanie kłopotów na swą głowę, że że ja kupiłem to akurat bez zastrzeżeń. No właśnie dla mnie to było zbyt głupie jednak i zbyt takie, no wymyślmy coś. Jak zło może powrócić? Dobra, zrobimy tak i tak. Okej, okay, wróciło. Ale, ale właśnie jak już na to przymknąłem oko, to cała reszta jest naprawdę super, bo jest krwawo, jest sporo w tym wszystkim szaleństwa. Mamy właśnie Trochę tej groteski, trochę horroru, właściwie nie trochę. Mamy sporo groteski, sporo horroru, sporo żartów. Powraca ten kam, to ujęcie z oczu demona. No i powraca Stary Aż. Przy czym właśnie to nie jest aż z pierwszego martwego zła, po części z drugiego, ale chyba przede wszystkim jednak z armii ciemności, nie? Hej, uh, Mr. Robert. My dear friend Eli is sick, so I gotta take off early, you know, to look after him. Anyway, I can pick up my check before I go. Are you really gonna use your fucking lizard as an excuse to get out of work again? I am. Okay. Look, you retard. And I can say retard because my gardener is a huge one. I know all about you. You think you can't get fired because you have seniority? <laughs> well... Okay, technically you're correct, but that doesn't mean I have to help you. So to be clear, that's a nano on the paycheck? You get your pay at the end of the day. Roper, right away, sir. No, tak mi się wydaje. Znaczy, to jest taki aż z dwójki, trójki tej. No, Nienominalnej trójki, ale trzeciej, trzeciej odsłony serii. Zdecydowanie już właśnie taki pewne siebie, arogancki, głupkowaty i, i, i niefrasobliwy w pełnej swojej okazałości. Jak to delikatnie ujmujesz, niefrasobliwy, elegancki. No, powiedz sobie szczerze, aż jest nadętym gburem, jest hamem. Znowu pojawiają się takie dość hamskie odzywki, rasistowskie teksty, żarty. Takie żenujące zachowania pojawiają się czasem naprawdę co 30 sekund na ekranie. I co ciekawe, aż właśnie tak z jednej strony jest tym gburem, ale z drugiej strony co jakiś czas rzuca takie bardziej egzystencjalne, filozoficzne gadki, nie wiem, na przykład o przyjaźni. I one czasami są takie nadęte, widać, że po prostu no, aż jest pępkiem świata w tym momencie, chce powiedzieć coś mądrego, ale czasami widać, że jak gdyby jest w tym aszu jednak cząstka takiej normalności, i czasami mnie to wkurzało ale z drugiej strony podobało mi się bo to z jednej strony wypada sztucznie a z drugiej strony to jest jak gdyby taka sugestia że po prostu aż jest taki przez to co przeżył właśnie w lesie w tej chatce w tych poprzednich trzech martwych złach zamknął się w tej swojej takiej cynicznej skorupie żył przez te lata w kłamstwie żył samotnie to go ukształtowało no i teraz znowu jest wystawiony na próbę do tego właśnie dostaje takich swoich dwóch pomocników w tej walce ze złem i to też było ciekawe, nie bo aż zawsze walczył samotnie, a teraz ma swoją drużynę. No i, i to jest moim zdaniem fantastyczny zabieg i zacznę od nawiązania do tego, co wspomniałaś, czyli mhm. tego, że on tutaj z jednej strony jest chamski, burowaty, egocentryczny i no wszystko co najgorsze, a z drugiej strony właśnie czasami jakby trochę uchyla gardę i, i nie wiem, wali jakimiś filo, filozoficznymi tekstami i mi się wydaje, że to działa właśnie ze względu na to, że to jest skonfrontowane z tą jego ekipą. W tym sensie, że po prostu, no tak jak wspominasz, aż Zasadniczo był solowym graczem, a tutaj jakby właśnie i te takie właśnie hamskie, czy rasistowskie, czy seksistowskie odzywki, one są często konfrontowane właśnie z tymi nowymi postaciami. Nie, no, nie możesz wyjść, jesteś jakby w tym miejscu. To jest bardzo prawda, ale uh, może mam uh, sytuację. Hej, man, powiedz mi, co się dzieje, może mogę Ci pomóc. Ale również właśnie jakby te takie bardziej poważne, że tak powiem kwestie i, i to jak mm, ta postać się też zmienia, to też jakby jest fajnie poprowadzone w kontekście właśnie tych nowych postaci, bo to jest w ogóle dla mnie to, to, to jest mega naprawdę pozytywne zaskoczenie to jak te postaci się udały, bo przecież tak na sprawę tutaj, jeżeli spojrzymy sobie na, na Kelly i Pablo, czyli tą dwójkę jego, można powiedzieć, współpracowników z tego marketu, w którym pracował aż na, na wyjściu serii, no to można powiedzieć, że to są przecież na pierwszy rzut oka straszliwie sztampowe postaci. Gdzie mamy tego poczciwego Pablo, jakiegoś tam latynosa po prostu o złotym sercu i nieco naiwnego podkochującego się w Kelly i mamy Kelly twardą, twardą laskę, twardo stąpającą po ziemi, która jakby traktuje cały czas Pablo bardziej jak kumpla niż jak materiał na chłopaka i po prostu teoretycznie to mogło być bardzo płaskie i takie, no powiedziałbym sztampowe, natomiast jakby z tego pozornie takiego zupełnie błahego i oczywistego punktu wyjścia Strasznie fajnie są te relacje pomiędzy całą tą trójką poprowadzone, w tym sensie, że, że te postaci się zmieniają, reagują na, na siebie, reagują na to co się dzieje, reagują na, na otoczenie, na zmieniającą się sytuację, te ich relacje ewoluują, zmieniają się, w zasadzie każda z dwójki postaci ma jakieś fajne sceny wspólne fajnie rozpisane, interesująco rozpisane, no tam po prostu są momenty fenomenalne. Tam jak nieraz są na przykład jakieś dialogi, czy pomiędzy Aszem a Pablo, czy pomiędzy Aszem a Kelly, czy, czy właśnie Kelly i Pablo pomiędzy sobą, no, no to to wypada świetnie po prostu. I, i to jest dla mnie no, chyba jeden z największych plusów tego serialu, bo, bo po prostu umówmy się, że udało się twórcom w dosłownie paru odcinkach wykreować ekipę pełnoprawnych, pełnokrwistych bohaterów i, i, i którzy nie stanowią tylko tła dla Asha, tylko no, są no, w, ważnymi bohaterami i, i ważną częścią już tego uniwersum. Mi też się to bardzo podobało, że z tych takich z konwencjonalnych do postaci jednak wyciągnięto coś więcej i że twórcy się nimi tak bawią, bo ta kreacja jest w miarę sztywna, to znaczy to nie jest tak, że tutaj te charaktery się jakoś zmieniają, po prostu skaczą od lewa do prawa, nie, to wszystko jest w miarę no, stałe, sensowne, ale zarazem ci ludzie żyją naprawdę na ekranie, tak, to nie są takie po prostu jakieś etykietki i ja bym powiedział, no, tak nie, że nie do końca jest tak, że że, wiesz, że oni są tacy, tacy właśnie na sztywno dookreśleni. Ale chodzi mi o to, że jednak Pablo jest tym właśnie trochę naiwniakiem zakochanym o złotym sercu przez cały nie, nie, czas, tak? Tak, nie, no to, tylko, to na Tylko, że na, na, na, natomiast... on reaguje na sytuacje, które po prostu wokół niego, na wydarzenia, które wokół niego się rozgrywają. No tak i, i mimo wszystko jednak mi się wydaje, że jest pokazana jakaś tam ewolucja jego postaci też, nie? Że to, on wiesz, on jakby... Ten trzon postaci jest taki sam, natomiast wydaje mi się, że Pablo z finału to jest trochę inny Pablo niż ten, którego poznaliśmy na początku. Mhm, mm Ale to nie jest właśnie jakaś sztuczna przemiana, tylko taka w miarę naturalna. Nie, nie, nie, nie, absolutnie. Dokładnie absolutnie. tak i to nasze trio w moim przypadku, znaczy moim zdaniem też sprawdza się doskonale, ale do tego tria dołączają jeszcze dwie inne ważne postacie. Chociażby policjantka, która pojawia się już w pierwszym odcinku i no, musi się zmagać się też ze złem. Początkowo raczej przeszkadza Aszowi, potem mu pomaga. Podoba Ci się ta postać? Wydaje mi się, że to jest chyba najsł najsłabszy wątek. To, to nie jest zły wątek, o tak bym powiedział, bo początek na przykład, kiedy ta, ta postać jest wprowadzona, jest super, to jest naj, najmocniejszy taki horrorowo element pilota. Oj tak. ta, ta, ta, ta scena po prostu w tym domu, kiedy właśnie mamy tą dwójkę policjantów, która, która jakby wchodzi, wchodzi nocą do, takiej, do takiego jakiegoś tam starego domostwa i właśnie no tam spotyka coś yy, i coś się dzieje, no to to jest naprawdę taki horror pełną gębą. I to, i to od, od samego początku jakby widać, że, że to jest serial, który pamięta o tym, że, że, to, że to ma być horror i że to, i że to będzie horror. Please, Friend. I need you. You need me. I need you. Natomiast ja mówię, że to jest najsłabszy wątek o tyle, że tutaj teoretycznie jest to jakoś tam prowadzone, natomiast no, mnie nie do końca się podobało rozpisanie tego wątku w tym sensie, jak jakby ta droga tej policjantki, teraz mi jej wyleciało z głowy, właśnie od tego pierwszego spotkania w tym domu do finału przebiegała. Też mi się już bardziej to podobało pod tak od połowy, można powiedzieć, sezonu, natomiast ten początek, znaczy ten początek właśnie, ten początek był super, natomiast później parę odcinków, kiedy ta postać tak się trochę motała, spotkała jeszcze drugą z, z postaci, o których zakładam, że zaraz będziesz chciał powiedzieć mhm. i to tam, co się później działo, to jakoś mnie tak nie do końca przekonywało, no. jak, jak to wygląda. No to ja się z tym zgadzam w pełni, bo właśnie poznajemy naszą bohaterów, Amandę, czarnowską policjantkę, jako taką zimną profesjonalistkę, która właśnie nagle napotyka się na zło i to spotkanie jest naprawdę świetnie zrealizowane i potrafi naprawdę przestraszyć i wzbudzić całkiem intensywne emocje, ale następnie przekształca się w taki no, wrzut na tyłku Asza, by potem stać się członkiem jego ekipy i ta przemiana jest jakaś taka nienaturalna, w ogóle i motywacja jest jakaś taka nienaturalna, i fakt, że tutaj na przestrzeni tych ilu dziesięciu odcinków ona przechodzi taką podwójną przemianę, no to wypada jakoś tak sztucznie, moim zdaniem, ale za to rozwiązanie jej wątku bardzo mi się podobało. Chociaż nie zdradzimy tego. Tak, tak, Nie no, to jest, to jest to, co wspomniałem, że właśnie jakby tutaj od momentu, kiedy ona już jakby. Do, do tego naszego głównego tria jakby zostaje dokoptowana jako taka no wspólniczka można powiedzieć, to tu zdecydowanie jakby ta postać zyskuje i właśnie rozwiązanie tego wątku jest super to jest to co ja lubię w tej serii wydaje mi się, że to było mimo, że może jakby z perspektywy całości serii dosyć przewidywalne no to ja i takie dałem się zaskoczyć że w takim kierunku to poszło i bardzo mi się to podobało Hmm. i jest jeszcze jedna istotna postać bo tak się składa, że Ash i jego ekipa walczą nie tylko ze złem ale także w grze pojawia się jeszcze jeden bohater, jeszcze jedna osoba i tak naprawdę ten wątek jest rozwijany raczej w drugiej połowie serialu, szerzej więc może nie mówmy o co chodzi, tylko powiedz właśnie na ile właśnie ten nowy gracz, nowy przeciwnik trafił twoje gusta nie, nie wiem do końca, co ci na to odpowiedzieć, dlatego, że z, jakby ta, t, t, ten rozbieg tej postaci jest bardzo długi. Mm -hmm. W tym sensie, że przecież ona się pojawia już w zasadzie chyba na koniec pierwszego odcinka, czy, czy w drugim odcinku i tak na dobrą sprawę poznajemy po naprawdę malutkim kawalątku jej historię, a jeszcze jest tak, że tak na dobrą sprawę nie do końca wydaje mi się, że to, co na początku jakby dostajemy wszystkie informacje, które, które padają z ust tej postaci, no nie do końca można je brać za prawdziwe w świetle tego, co później się dzieje i w świetle tego, co się dowiadujemy właśnie bliżej finału. I teraz wydaje mi się, że to jest ogólnie ciekawy ruch, natomiast równie ciekawy, co kontrowersyjny, w tym sensie, że to jest też postać, która jakby z punktu widzenia całości serii, i nie mówię tu o serialu, ale, ale o całości jakby tej pentalogii Martwego Zła, no mhm. ona bardzo dużo miesza jakby w tej takiej głównej mitologii, dlatego, że w sumie o tym nie powiedzieliśmy, a, a warto jakby to podkreślić, że to jest pełnoprawna kontynuacja serii też w tym kontekście, że tutaj twórcy się odnoszą bezpośrednio jakby do wydarzeń z wcześniejszych filmów. Tak na dobrą sprawę rozwijają Pewne, pewne wątki, które gdzieś tam były zostawione, czy, czy w pierwszym, czy w drugim filmie na przykład. Tutaj to z perspektywy fanów podejrzewam, że nie wszyscy to jakby łatwo przełkną. Mi się w sumie podobał ten kierunek, w którym to poszło. Mam jakby uwagi co do sabusienkiego finału, ale to myślę, że w sekcji spoilerowej o tym bym dwa zdania chciał powiedzieć. Natomiast ogólnie ja jestem na tak i ja to kupuję, mi się jakby całościowo to, to podobało, natomiast no myślę, że to jest właśnie jeden z takich wątków, który właśnie trzeba rozpatrywać w kontekście całości serialu, dlatego, że jakby początek z tą postacią i, i koniec to, to są jakby no dwie różne trochę odsłony historii. Właśnie mnie w sumie jako tako ta postać się spodobała i cały ten wątek jedynie właśnie nie wiem jak interpretować to co mówi na początku, co mówi na końcu i to co obserwujemy na ekranie ani do końca rozumiem tę całą główną intrygę może w sumie wyjaśnisz mi to za chwilę jak ty to wszystko widzisz ale ogólnie nie mam niczego przeciwko temu zwłaszcza, że w sumie dzięki tej postaci też w dużej mierze powróciły właśnie różne stare wątki miejsca, przedmiot oczywiście powraca Ekonomikon, ale nie tylko, bo także kilka innych jeszcze no wątków powiedzmy, żeby nie powiedzieć za wiele. I jeszcze warto myślę zaznaczyć jaka stacja produkuje ten serial. Stacja Stars, a skąd taki uśmiech lekki politowania na twoich ustach, drogi kolego? Jakiego politowania? No, tak zabrzmiałeś. Właśnie w nie. W gruncie rzeczy radości, bo właśnie dzięki temu, że to stars, to no można pokazać trochę więcej. Trochę więcej właśnie grozy, groteski. Pojawia się też nagość w jednym z epizodów, chociaż to akurat było słabe, ale to, co się dzieje na ekranie z niektórymi bohaterami, osobami, no dla fanów horroru, dla fanów martwego zła, tutaj akurat dwójki, jest myślę, pozytywnym zaskoczeniem. Kurczę, tutaj w jednym epizodzie, kochani, twórcy w tym serialu zblendowali dziecko przy pomocy wentylatora pod sufitem w restauracji. No kurde, to było tak genialne i tak mocne, że Nie, chyba aż tu... Przewinąłem wstecz, żeby to zobaczyć, tylko nie Nie, no tu akurat pod kątem horroru i, i, i jeżeli nawiązujesz jakby do stacji produkcyjnej, no to, to tutaj naprawdę widać było, że twórcy mieli wolną rękę. Natomiast ja akurat wiedząc, że, że to Stars będzie produkowało, to powiem szczerze, że Byłem optymistą, mimo że ja wielu produkcji tej stacji nie znam, a oni są głównie znani w Polsce chyba ze Spartacusa, mhm. tak, który się cieszy dosyć dużą popularnością, ale, ale oni trochę swoich jakichś tam hitów mają, natomiast ja jestem wielkim fanem jednej z ich produkcji, czyli Black Sails, Piratów. Rewelacyjnego serialu moim zdaniem I, i właśnie ja po prostu na myśl o tym, że Stars to będzie robiło, no to stwierdziłem, że to może być, to, to, to może spowodować właśnie, że ten serial będzie fajny. No a tutaj jakby przez to, że jest to właśnie stacja kablowa, która jakby nie ma ograniczeń, no to, to było widać, że oni dali właśnie rajmiemu. I półce wolną rękę, a twórcy to skrzętnie wykorzystali. Tak jak powiedziałeś, no tutaj mamy dużo wszystkiego. Tak. I to rozumiem przez to właśnie i, i humor, i humor bardzo taki niepoprawny w wielu momentach, czasem hamski, czasem no aż trochę na zbyt niskich lotów, bądźmy szczerzy, ale właśnie i <grym> bardzo dużo tych elementów horroru i to tak na pewno sprawę, to też w nawiązaniu do tego, co mówiłem, to im dalej, to, to tym robi się mocniej i, i po prostu już naprawdę końcówka to jest, to jest po prostu no, no, jazda bez trzymanki, naprawdę. Tak, i dlatego jeżeli jesteście wyczuleni na trochę więcej brutalności czy wzmiechorga cielesnego też w końcówce i na trochę bardziej odjechane demony, no to, to może być, to może być serial nie do końca dla Was, ale jeżeli lubicie takie rzeczy, to na pewno się w nim odnajdziecie. Tym bardziej, że, że <grym> warto wspomnieć w tym miejscu o efektach specjalnych, mi się wydaje, bo, bo to jest hmm. nie bez znaczenia. Bo tutaj początkowo, tutaj mam na myśli głównie pilota, tam pierwszy, drugi odcinek, było, przynajmniej ja słyszałem sporo głosów narzekania na to, że to jednak nie wygląda jak te stare filmy, że, że słabe CGI i tak dalej, i tak dalej, i że te, te efekty nie do końca grają. Mi się to osobiście podobało, bo to była mieszanka na początku właśnie tych efektów takich praktycznych, tradycyjnych i właśnie tego CGI i mi to grało. Ja, ja jakby nie miałem problemu z tymi efektami, ale po prostu to, co właśnie w późniejszych odsłonach twórcy wyrabiają, no to jest po prostu mistrzostwo świata i to nawet z też jak można było zobaczyć w wielu odcinkach taki making of, jakby jak oni pewne rzeczy kombinowali, jak to było robione, no to no to jest, to, to było super. Było widać, że oni się też tym bawią i że się starają dochować jakby w wielu miejscach jakby tym tradycjom, które właśnie no jakby seria ustanowiła, czyli właśnie te, te, takie hołdowaniu tym efektom bardziej praktycznym, unikaniu efektów komputerowych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I to się opłaciło, bo po prostu naprawdę wiele tych akcji, które tutaj widzimy na ekranie, no to po prostu no wygląda rewelacyjnie. Tak, i rzeczywiście, jak by oceniać te wszystkie efekty tak zupełnie obiektywnie, abstrahując od tego, że to martwe zło, to niektóre może i nie, no właśnie wypadają ciutkę, sztucznie, coś tam czasami zgrzyta, ale ja mam wrażenie, że wręcz te zgrzyty, znaczy może to wynikało z jakichś tam ograniczeń, ale czasami jak gdyby wręcz zostały wrzucone celowo, tak, żeby jakaś scena, na przykład właśnie z Aszem i jego rękopiłą i tak dalej wyglądała trochę mniej naturalnie. Ja mam wrażenie, że to był celowy zabieg, tak, bo właśnie to jest aż, tak, to jest martwe zło, to jest jego ręka piła. I to nie ma być idealnie, perfekcyjnie, realistycznie, tylko to ma być kampowo, tak, więc to właśnie widzimy na ekranie, ale część efektów wypada genialnie tak naprawdę, jak na telewizję, to ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, właśnie to blendowanie dziecka wentylatorem, nie wiem, żywy martwy płód kozy, czy ten demon, z którym oni tam potem się smakają przez kilka odcinków, no to wszystko świetnie wygląda na ekranie. W pełni się zgadzam. Tym bardziej, że to, to widać było, że, że twórcy tutaj się starali też kombinować i, i, no i, i mamy tutaj sporo takich pomysłowych właśnie elementów pomysłowych i takich, takiej dbałości o szczegóły, bo to też mi się podobało, że tutaj właśnie nieraz to, to są jakieś nieraz drobne sceny, które bardzo fajnie gdzieś tam wyglądają właśnie, gdzie jest tylko jakaś taka nie wiem, albo jakiś horrorowy wstręt w, horrorowy wstręt, albo horrorowy wstręt, taka jakaś, wiesz, mały element tylko, czy, czy właśnie jakiś taki obrzydliwy przerywnik w jakiejś komediowej sekwencji. No, no to, to działa po prostu bardzo dobrze z tego punktu tak, widzenia. i scenografia jeszcze też zasługuje na pochwałę, bo wszystkie miejsca, które odwiedzamy, są w jakiś sposób charakterystyczne i też właśnie wykonane z dużą zbałością o szczegóły, co tu ukrywać I, i to widać, tak. Od razu na pierwszy rzut oka, gdy bohaterowie wkraczają w jakieś nowe miejsce, to od razu masa rzeczy przyciąga nasz wzrok i to też jest duży plus. No i zresztą w ogóle no, cały, cały serial jest bardzo dobrze nakręcony w, w tym sensie wie, zdjęcia poszczególne ujęcia, właśnie dbałość o, o, o szczegóły, dbałość o odpowiednie filtry, bo przecież tam w wielu momentach mamy zastosowane jakieś tam inne na przykład jakieś filtry, czy, czy coś się dzieje w nocy, czy coś się dzieje w jakichś tam pomieszczeniach, to, to wszystko wygląda bardzo, bardzo dobrze i, i od tej strony realizacyjnej to jest naprawdę wysoka półka, mimo tak. pewnie nie, niezbyt wysokiego budżetu. I tak samo oprawa dźwiękowa, zarówno ścieżka dźwiękowa, jak i różnego rodzaju odgłosy, dźwięki, to też, no tutaj nie ma do czego się przyczepić. I tak może przejdźmy od razu do finału teraz, tak krótko powiedz właśnie, czy to, czym ta historia się kończy, odpowiadało Ci, czy... Według mnie jest tak, że o ile takie główne zakończenie tego wątku, podprowadzenie jakby do, do drugiego sezonu jest udane i to, co dostajemy jakby w finale, sam finałowy odcinek, do, którego moment, do któregoś momentu jest super, to jakby samiutki finał i to, jak ta historia jakby się kończy, ja to odbieram jako pójście ze strony twórców na łatwiznę, w tym sensie, że to może nie jest złe zakończenie, może to nawet pasuje do, do postaci, Natomiast no, to jest po prostu takie bardzo, bardzo leniwa zagrywka, która... powiem więcej może przy, przy sekcji spoilerowej, y -y -y. dlaczego uważam, że to jest leniwa zagrywka, ale, ale no, to jest po prostu takie mówię, no troszeczkę mm, No tak, tak, tak. na łatwiznę. No rozumiesz, o co mi chodzi, mam nadzieję. Tak, tak, tak. I to za chwilę wyjaśnimy dokładniej. Ja też powiem, znaczy ja ogólnie mam trochę problem z ostatnim epizodem, bo przedostatni, na przykład dziewiąty odcinek moim zdaniem był genialny. Od samego początku do samego końca był super i był właśnie w stylu drugiego martwego zła i bardzo mi się podobał. Zaś ten ostatni, dziesiąty było tutaj kilka rzeczy, które mi się nie podobały, jeżeli chodzi o samo to zakończenie. To nie jest tak, że ono mi popsuło jakoś cały seans czy coś, ale ja się obawiam o drugi sezon. Przy czym, żeby wyjaśnić, to to będziemy musieli wejść w spoilery. I teraz no tak chwalimy ogólnie, chwalimy, może, nie wiem, w ogóle masz jakieś minusy? Nie wiem, coś, czego by się jeszcze przyczepił? Tak coś, co ci nie podobało w czasie tych dziesięciu odcinków, czy... Naczy, jeżeli mówimy o minusach, to, to, to trudno mówić, że to jest jakby minus ogólnie do serialu. Ja no, się przyznam do tego, co, co w paru miejscach pisałem jakby w trakcie oglądania serialu, że mm -hmm. ja w którymś momencie trochę straciłem wiarę. Czy taki, taki miałem moment zawahania, bo według mnie ten serial, mimo że krótki, to tak na czwarty, piąty odcinek łapie wyraźną zadyszkę mamy taki podwójny epizod właśnie numer 4 i 5 który stanowi jakąś tam pewną zamkniętą historię i, i tutaj to jest to co najmniej tutaj zagrało w tych dwóch odcinkach jest sporo fajnych pomysłów na, na przykład nie wiem wątki pomiędzy Kelly'a i Pablo mi się podobało jak, jak tam były rozwijane jest wariacki motyw na przykład z tym snem Asha ale całościowo te dwa odcinki mi się średnio podobały i, i tak jak po tych pierwszych trzech odcinkach byłem zachwycony, tak, tak po prostu po czwartym stwierdziłem, że ten kierunek, w którym wydaje mi się, że twórcy idą, to, to może zwiastować małą katastrofę i ten piąty trochę mnie w tym utwierdził. Na szczęście właśnie bardzo szybko, można powiedzieć porzucono jakby pewne rzeczy, które w tych dwóch odcinkach we mnie budziły wątpliwości i, i obrano zupełnie inny kierunek dla dobra serialu, według mnie. Także to, to trudno mówić, że to jest jakiś tam problem, no bo tu też bym musiał wchodzić w spoilery, mhm. jakby co mi się do końca w tych, w tych dwóch odcinkach nie podobało, ale to mówię, no to to był jedyny taki minus, bo, bo poza tym to naprawdę trudno mi się do czegokolwiek przyczepić. Tu Aktorsko, aktorsko jest bardzo dobrze Realizatorsko jest bardzo dobrze, pod kątem fabularnym też mi się całość naprawdę podoba. Humor jest ok, nawet jeżeli, znaczy, jest więcej niż ok. Humor jest super y, przez większość czasu, Na, natomiast no trzeba się liczyć z tym, że no to jest martwe zło, więc tutaj równie często, co jakieś wyszukane gierki słowne, czy jakieś takie naprawdę zabawne dowcipy, mamy właśnie jakiś dosłownie rynsztokowy humor. Horror jest super i po prostu naprawdę no pod, pod każdym innym kątem ten serial zasługuje na pochwały, a jeszcze pamiętając o tym, że to jest właśnie pełnoprawna kontynuacja serii, no to, to tym większe brawa, bo według mnie tak, jak są ciągnięte wątki z filmów, no to, to też zrobiono to więcej niż dobrze. Tutaj można się było potknąć na sto różnych sposobów, a wydaje mi się, że póki co aż jestem ciekaw o Twoich obaw co do drugiego sezonu. Natomiast póki co, według mnie, no, uniknięto wielu ryzyk, które ja widziałem, jeżeli chodzi o, o, o samą kontynuację, jakby właśnie tej historii, którą znamy z wcześniejszych odsłon. Mm -hmm. czy znaczy, ja też się zgadzam, że niektóre odcinki są słabsze, przy czym na od czwórka się podobała, tak, piątka trochę mniej, nie za bardzo podpasował mi też ten odcinek z tym takim paramilitarnym obozem sokwiwalowców, ale właśnie tak naprawdę dwa odcinki na dziesięć trochę mnie zawiodły, a pozostałe osiem oceniam pozytywnie, tak, więc ogólnie, no większość oceniam pozytywnie i ja też tak naprawdę nie mam temu serialowi niczego do zarzucenia. To nie jest tak, że ten serial jest jakoś genialny, że odmienia oblicze telewizji czy coś, ale właśnie jako kontynuacja martwego zła jest bardzo dobry, trudno byłoby zrobić coś lepiej, a na pewno łatwo by było popsuć wiele różnych rzeczy, więc co dużo mówić, jeżeli, drodzy słuchacze, lubicie. Evil Dead to jest to coś dla was i powinniście to nadrobić w wolnej chwili. A my teraz, myślę, pożegnamy się ze wszystkimi, którzy nie chcą słuchać spoilerów i właśnie przejdziemy do strefy spoilerowej, gdzie zagłębimy się trochę w szczegóły, nie? Jak najbardziej. UWAGA! SPOILER! Dobrze, to witamy w strefie spoilerowej i... Nie wiem, czy masz coś, od czego chciałbyś zacząć, czy... Pytanie, czy, czy nie zacząć od końca, czyli od finału, bo, bo trochę interesuje mnie twoja opinia i, i dlaczego masz obawy, a też bym chciał powiedzieć jakby dlaczego ja uważam, że to jest leniwe rozwiązanie jakby może zacznę od tego, dlaczego to jest leniwa, ty mi później powiesz jakby skąd twoje obawy właśnie o ten drugi sezon. Tak. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś jakby nie pamięta, czym się pierwsza seria kończy, aż można powiedzieć jakby w, w trakcie takich targów z no swoją, jak się okazuje, główną przeciwniczką na arenie, ma do wyboru odpuścić i, i można powiedzieć udać się do Jacksonville ze swoją ekipą i po prostu pozwolić tutaj demonom robić swoje, albo ewentualnie podjąć ryzyko walki, która no nie do końca byłaby przesądzona na, czy wygrana nie do końca byłaby przesądzona z punktu widzenia Asha. No i Ash oczywiście idzie na łatwiznę i udaje się po prostu do, do Jacksonville, ze swoją ekipą z Pablo zostaje uwolniony, bo, bo też jakby dla przypomnienia w dziesiątym odcinku on w zasadzie zostaje no nie tyle opętany, co tak ubezwłasnowolniony po, poprzez jakby tutaj tą postać, która jak się okazuje jest autorką Necronomiconu. I mówię, i to jest według mnie leniwe zakończenie, dlatego że mamy przecież przez ten cały odcinek fajnie wprowadzaną jakby now nową mitologię czy rozszerzaną mitologię yy, całej serii poprzez właśnie no, wprowadzenie tej postaci, która jak się okazuje napisała Necronomicon poprzez wyłożenie jakby jej jakiegoś tam planu co do którego można mieć uwagi, no bo Umówmy się, że przez 30 lat to powinna już Asha pięć razy znaleźć i, i ten plan powinien się po prostu powieść dawno, dawno temu bez tych perpetii, które w serialu śledziliśmy, ale to jest tam szczególik, na którym można, na, z którym można się nie, nie pochylać. Natomiast po prostu jakby sam ten końcowy manewr i wybór Asha, to, to tak jak wspomniałem, mimo że on być może pasuje do postaci jakoś tam, to po prostu sprowadza cały serial do, do poziomu status quo, tak na dobrą sprawę z, no, z pierwszego odcinka. No nie. Tak, tak, tak na dobrą sprawę, ja to tak odbieram przynajmniej. A to nie, to ja mam zupełnie, cześć. W ogóle teraz mnie bardzo zaskoczyłeś, bo mnie się nie podoba to, jak aż przywoła martwe zło, tak? E, uh -huh. zapalił zioło z jakąś przypadkową dziewczyną, chcą on z ją poderwać, zaczął jej czytać nekronomikon, bo ona mówiła, że lubi francuską poezję. No i to jest moim zdaniem, no zbyt naiwne i zbyt głupie, no bo jeżeli przez 30, chyba 4 lata, tak? Trzymał nekronomikon zamknięty w skrzynce, no to fajnie, że po 34 latach on się nagle teraz jeden raz zjagał, tak, i od razu przeczytał, i zaczęła się. Nie, no to mówię, ja, ja to kupuję. Co, dla mnie to jest bardzo aszowe. No, dla, Ale dla właśnie, ładnych, bo blondynki po prostu zrobił kolejną głupią rzecz w swoim życiu. No, typowy aż. Ale właśnie ta końcówka tak? miał takie w miarę wygodne rozwiązanie i on od kilku odcinków, przez te ostatnie kilka odcinków tak niby chciał to zło zwalczyć, ale z drugiej strony wciąż jak gdyby myślał o tej ucieczce, tak żeby jednak po prostu pozbyć się odpowiedzialności, olać to wszystko i teraz ma okazję to zrobić i dlatego to mi się wydało w miarę naturalne. Mówisz, że Ruby go mogła dopaść przez te 30 lat, ale właśnie że to nie jest tak, że on dopiero po ponownym użyciu Necronomiconu, uaktywnił swoją się, bo Ruby go szuka przez ciebie, rąsię. Ja, ja, ja jakby nie widzę takiego związku przyczynowo-skutkowego. Ona, przynajmniej, no, no to, jest, to jest, wiesz, to jest trochę pytanie, na ile można wierzyć temu, co ona mówi jakby na początku serialu, ale ona, ona mówi wprost, że, że ma tą jego rękę, no i, i, i że ta ręka próbuje do niego wrócić. No i ja, wiesz, teoretycznie być może tak jest, jak ty mówisz, no bo, no bo jakby wiadomo, że ta ręka jakby w, w założeniu jest opętana, nie? Czyli, czyli jakby ma w, w sobie demona, no tylko, że ja jakby, no... Nie widziałem jakby takiego prostego przełożenia, że, że wiesz, że zło jest uśpione, to, to w tym momencie jakby ręka też jest uśpiona. No bo no to, mnie się to, to wydało to... dość oczywiste. I no, nie prostu... wiem, ja jakby tak, tak tego do końca nie, nie, nie odebrałem. Nie. I teraz tak nim jeszcze przejdę do moich obaw pod kątem drugiego sezonu, to ja nie do końca rozumiem jedną rzecz, bo Ruby przedstawia się jako siostra Eni. Czyli córki tego profesora, który odnalazł nekronomikon, zaczął go tłumaczyć, tej córki, która w drugim martwym źle przyjeżdża do chatki razem z jakimś tam chłopakiem z tymi brakującymi stronami. Mhm. Ja się zastanawiam teraz, bo to, że robi, może być jedną z nie pamiętam, jak się nazywali ci ludzie, którzy stworzyli nekronomikon, mroczni czy coś takiego? Tak, tak jakoś tak. Czy była jedną, no powiedzmy, z mrocznych? stwórców nekronomiką, no to powiedzmy, że jestem w stanie zaakceptować. Ale ona się przedstawia jako ta siostra Eni i ja się teraz tak zastanawiam, bo jeżeli to po prostu była taka przykrywka, no to to by było okej. Okay, tak? no... Znaczy ja, ja dokładnie tak to widzę. Ja dlatego jakby wspomniałem w tej sekcji pierwszej, że według mnie nie do końca można wierzyć jakby w to, co ona mówi na, na początku, bo ona się właśnie jakby tak przedstawia, natomiast ja to po prostu jakby z perspektywy tego, co dowiadujemy się o tej postaci właśnie w finale, no to ja to odebrałem, że to była taka historia na, na potrzeby Amandy, żeby po prostu ona zaufała jej i, i żeby też jakby poczuła jako złości do Asza i, i chęci go dorwania, nie? no, no bo, bo wiesz, bo Ruby musiała sprzedać jej tak, jakąś tak, tak. historię, nie, więc mm. wydaje mi się, że to było takie, taka bajeczka, która ją ładnie uwiarygadniała i mimo, że była z jednej strony taka hardkorowa, no bo tu ta ręka i tak dalej i tak dalej, no ale to właśnie jakby w kontekście całej tej opowieści, którą rubi przedstawiła, no to miało to sens. Tak, tylko właśnie mój powiem polega na tym, że z jednej strony to by było bez sensu, żeby naprawdę siostra Eni miałaby napisać księgę, którą pozwoliłaby potem tłumaczyć ojcu, a część stron zabrać siostrze i tak dalej, tym wszystkim zginąć, to nie ma żadnego sensu, nie? Ale z drugiej strony, dlaczego robi akurat tę bajeczkę wciska Amandzie, która nie ma bladego pojęcia o wydarzeniach z lasu? W sensie, wiesz, mogła i powiedzieć cokolwiek. No, ale, tak. mi się wydaje, ale mi się wydaje, że to po prostu, wiesz, jest ta ręka, bo wiesz, kiedy ona tak nam sprawę opowiada trochę więcej tej historii w momencie, kiedy pokazuje jej rękę Asza. No mm -hmm. i, I wiesz, no, jak wytłumaczyć racjonalnie myślącej osobie, która co prawda no, widziała już trochę dziwnych rzeczy, ale, ale jak wytłumaczyć, że masz tutaj rękę, która żyje i chce odnaleźć swojego właściciela. No, musisz jej opowiedzieć jakąś bajeczkę, a wiesz, a co się mówi o dobrym kłamstwie, że dobre kłamstwo musi być podane pośród niejako prawdziwych rzeczy, nie? że nie ma nic gorszego niż po prostu jak ktoś próbuje kłamać i robi to po prostu od A do Z, nie? że właśnie na tym polega dobre kłamstwo. Ja to tak odebrałem, że wiesz, że ta historyjka była o tyle fajna, że ona jakby tłumaczyła na przykład z jednej strony skąd jest ta ręka, z drugiej strony jakby tłumaczyła dlaczego właśnie rubi może mieć tą rękę, pokazywała Asza w złym świetle, bo, bo też go stawiała jako wiesz tego, który właśnie do, zabił to mi siostrę i tak dalej i tak dalej i to wszystko ładnie grało. Nie, to to była bajeczka na użyte komandy, Ja to przynajmniej tak odbieram. Może i tak. W każdym razie, jak mówiłem, ja ogólnie ten wątek Rubi jako tako na razie kupuję, może jeszcze zostanie rozwinięty, czy prawie na pewno zostanie rozwinięty, jedynie to znikanie Rubi w stosie i to, że ona się potem odradza nago, to było moim zdaniem totalnie od czapy i bez sensu wepchnięte w serię, ale nieważne. Ale wiesz, nie, nie, no to tak tylko wydaje mi się, że w kontekście mhm. jakby tego, co się dowiadujemy o tej postaci w finale, no to moim zdaniem to ma sens, nie? No jeżeli ona jest właśnie jednym z tych tam no niewielkich, przedwiecznych, ale jakoś tam podobnie ich tam nazywano w, w serialu, no, no to wiesz, no to to ma sens. No, no bo ona jest, można powiedzieć, taką trochę demoniczną istotą, czy z, więc, więc po prostu no to, że ona jakby się odrodziła w tym stosie, no to daje się też racjonalnie uzasadnić. Racjonalnie. Tak, daje ale się Tak, w sensie uzasadnić. to było wydarzenie oderwane totalnie od reszty, bez kontekstu. Może to się wyjaśni w kolejnym sezonie, czy w kolejnych sezonach, ale na razie to było takie po prostu, o coś się wydarzyło, nie wiadomo po co, dlaczego, jak. No ale jak. wiesz, ale to takich elementów w, w kontekście tej postaci jest sporo. To, jest, wiesz, to są te skoki na przykład wiesz, no, potem, nad, nad, tak, tak. nad drzewami. nie? I to to, to po prostu ja to odebrałem jakby później. Wszystko to sobie wytłumaczyłem tym, że po prostu no jeżeli ona jest właśnie taką demoniczną istotą, no to to te jej właśnie różne dziwne możliwości, których byliśmy świadkami we wcześniejszych odcinkach, no to to można powiedzieć, że są wytłumaczone tym, że no z tego wynikają po prostu i, i, i tyle. nie. Natomiast to powiedz mi, czemu uważasz, że to nie jest leniwe zakończenie i czemu uważasz, że to nie jest jakby sprowadzenie wszystkiego do status quo, bo, bo w sumie zrobiliśmy długą dygresję, tak, tak. A, a, a wspomniałeś o tym, że, że twoim zdaniem to nie jest powrót do, do status quo, a właśnie no, aż unika odpowiedzialności, umywa czy... ręce, gdzie tak na dobrą sprawę no wiesz, mamy sytuację dokładnie z pierwszego odcinka, czyli zło wraca na ziemię, a aż... Jakby zamiast coś z tym zrobić, to po prostu wybiera drogę pójścia na łatwiznę i zabrania tyłka w troki. W, Ale... domyśle, w domyśle od nowego sezonu jednak pójdzie porozum do głowy i będzie od nowa robił to samo, co w pierwszym sezonie. Tak, ale zmienia się skala wydarzeń, no i aż już nie jest sam, tak, więc pod tym względem jednak mamy progres, bo to nie jest jakiś tam jeden demon, jak w pierwszym odcinku, jak w prologu, który chce po prostu skopać tyłek kaszowi. tylko zaczyna się jak gdyby jakaś taka demoniczna apokalipsa i właśnie tutaj rodzi się mój lęk o drugi sezon, bo Finał ogólnie, te wszystkie wydarzenia wydają się być w porządku. Wkurzało mnie strasznie to, że aż yy, tak zwle w ogóle wszyscy zwlekali ze wszystkim, tak w sensie, wiesz, yy, były takie horrorowe zagrania tutaj. Nie zastrzelę u Foka, nie zastrzelę u Foka, nie zastrzelę u Foka. Mm -hmm. Nie wiadomo na co czekali w kilku momentach i to mi się nie podobało, bo to było no, zbyt takie konwencjonalne, horrorowe, ale wstępując od tego fabularnie to kupuję, tylko Właśnie kończy się to tą taką ala apokalipsą. A powiedzmy sobie szczerze, już w tym sezonie nasza ekipa średnio radziła sobie z demonami. Tak naprawdę to w ogóle sobie nie radziła. Tak Wszyscy powinni już dawno nie żyć. Gdyby nie różne zbiegi okoliczności, to już wszyscy by byli martwi. A gdy ta końcówka zwiastuje nam taką prawdziwą apokalipsę w drugim sezonie, no to ja nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak aż ma sprostać takiemu wyzwaniu. Ale to, to, wiesz co, to, to ja to inaczej odebrałem zupełnie, bo ty mówisz, że zwiastuje nam demoniczną apokalipsę, a przecież tak jak ja zrozumiałem, to po pierwsze, wiesz, oni w wielu momentach walczyli z więcej niż jednym demonem, no bo przecież to martwe zło to nie jest tak, że to jest jeden demon, który tam przyjmuje na przykład ciało, tylko to jest tak, że no... Po prostu no, te demony jakby przejmują kilka osób, bo przecież tu było kilka scen, gdzie oni walczyli na przykład z więcej niż jednym demonem, a y, ta demoniczna apokalipsa, ona jakby o tyle, y, ja to widzę inaczej, że, że przecież Ruby mówi wręcz wprost, że po prostu jej celem jest... Y, zapanowanie nad jakby tymi demonami. Więc tutaj to jest tak, że to nie do końca oznacza, że tutaj będzie, wiesz, nagle zagłada ziemi, że aż i spółka będą musieli posprzątać to, co teraz odpuścili. Du w dużej mierze to jest pytanie, co twórcy zrobią z postacią Rubi i jak to rozegrają. No bo, no bo w tym momencie można powiedzieć, że koniec sezonu jakby doprowadza do... czy, czy jakby o tyle zmienia status quo, bo moim zdaniem nawet to, że aż nie jest sam to, to nie jest jakby wielka zmiana. To po prostu jakby wynika z jakby serialu, natomiast to, to jakby z punktu widzenia całości historii niewiele zmienia. Natomiast właśnie jedyne, co jakby jest taką istotną zmianą, to jest właśnie to, że tak jak na początku sezonu Necronomicon był w rękach Asha, tak na końcu sezonu Necronomicon jest w rękach Ruby, która jakby wprost mówi, że ona go wykorzysta do tego, żeby zapanować nad demonami. I przecież to, to jest jeden element, z jeden z elementów, którym przekonuje Asza, żeby odpuścił, nie? Że, że jakby mu sugeruje, że przecież ktoś musi nad tym wszystkim panować i że to, to wcale nie będzie źle, bo po prostu ja będę tutaj królową demonów i będę nad tym trzymała pieczęć, Ale no, chyba nikt normalny nie wierzy, że robi ma dobre zamiary, biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło no, no nie, w ostatnich ale, ale to, to... Ale to jakby to jeszcze nie oznacza, że tutaj mamy do czynienia z jakąś, wiesz, demoniczną apokalipsą, bo z kolei też jakby nie do za no Tam nic się w finale Ziemia rozpada. No. Słucham? Tam się w finale Ziemia rozpada. Znaczy, Ziemia się rozpada, natomiast natomiast, no wiesz, to, to tak normalna sprawa jest element, mi się wydaje, rozgrywki tej finałowej, to to wszystko, nie? Ale to jeszcze nie zwiastuje jakby jakiejś wielkiej apokalipsy czy zwiększonej skali, ja bym powiedział. Znaczy, no oczywiście wszystko można, nie wiem, czy rozwinąć w jedną, czy w drugą, czy anulować. Tak to się okaże dopiero w drugim sezonie. Po prostu, no ja na koniec sobie pomyślałem, kurczę, oni tutaj sobie nie radzili w tych pojedynczych starciach, a teraz ma być zwiększenie tej skali zagrożenia. Pablo wypluł z siebie jakieś dziwne stworzenia, jakieś ufoki biegają po świecie, teraz ziemia się rozpada. No, no nie widzę tego tak, no ale ciężko przewidzieć, co z tym zrobią twórcy jeszcze. W sumie to wszystko tej się może wydarzyć tak naprawdę, dlatego to nie jest tak, że jestem sceptycznie jakoś nastawiony czy coś, nie? Po prostu mówię o odczuciach zaraz po seansie. No Ja jakby wiele nie, nie dodam. No, ja rozumiem twoje obawy, bo ja też mam obawy trochę, jak, jak to zostanie rozegrane, no ale, no ale miejmy trochę zaufania do twórców. No, ten sezon był naprawdę udany według mnie i, i i fabularnie to poszło w ciekawą stronę, no, miejmy nadzieję, że tego nie spieprzą. Mhm. Dokładnie. A tak na odpowiedzą sprawę, to nie wiem, czy tutaj spoilerowo ty byś chciał coś jeszcze rozwinąć, czy, czy dopowiedzieć coś istotnego z, z, z, tak z twojego punktu widzenia do skomentowania. Znaczy, tak naprawdę to... Chyba wszystko mówiliśmy bez spoilera, bo wcześniej, no można, mogę co najwyżej powtórzyć się, że, nie wiem, wątek policjantki, która nagle zakochuje się w Aszu, a wcześniej w sumie nie wiadomo do końca dlaczego, czy przez głupią bajeczkę rubi, zaczęła go nienawidzić niemal że Moim zdaniem to było totalnie od czapy. Ale przynajmniej wątek się fajnie zakończył, tak, bo... <ś> To, się nie, się nie no stało. tutaj to jakby według mnie naprawdę to od siódmego odcinka, te ostatnie cztery odcinki to jest rewelacja, to jest po prostu rewelacja, od momentu kiedy pojawiamy się w chatce, to, to naprawdę wszystko, to co się tam dzieje to jest, to jest po prostu super, realizacyjnie super, pomysłowo, koncepcyjnie, wpasowując się w serię, no to, to jest rewelacja naprawdę. Tak, powrót do chatki jest przegenialny, tylko Jerry od ósmego, bo siódmy epizod to jest właśnie ten paramilitarny obóz, ci surwiwalowcy. Nie, to sz szóst szósty jest paramilitarny obóz, z tego co pamiętam. Nie, szósty to jest restauracja, naleśniki i kawa. Aha, no to widzisz, to mi się przesunęło. No, mhm. to okej, okay. ale naleśniki kawa też była fajna. No właśnie najsłabszy epizod moim zdaniem to jest ten survival w lesie, bo po prostu chłopcy z lasów Michigan są tak tępi, mają inteligencję ameby, martwej ameby. Ale, ale wiesz, znaczy mi się ten odcinek podobał, bo tam było sporo fajnego humoru Kelly z miotaczem ognia, czy marząca o miotaczu ognia. Ale tam biegał ślepy demon z naftą w obcisłych leginsach, kiedy? No, wiesz, spoko, no mówię, tam było, było trochę <grym> takich motywów nie do końca fajnych, ale tam było naprawdę dużo też bardzo fajnych motywów. i Maska i prostu, gazowa była świetna. No, maska gazowa, na przykład w ogóle właśnie Pablo szukający swojej broni i, i tak dalej, i tak dalej, no to było dużo, dużo bardzo fajnych motywów w tym odcinku, także... Nie dużo, kilka, ale... <grym> ale dobrze. I tak naprawdę chyba możemy kończyć, nie? Tak, tak, dokładnie tak. Myślę, że wszystko powiedzieliśmy. Jeżeli ktoś słuchał sekcji spoilerowej, mimo że serialu nie oglądał, to już teraz tylko możemy zachęcić. Mhm. I czekamy z niecierpliwością na pewno myślę wspólnie na drugi sezon. Tak, i to też jest ciekawe, że tak naprawdę znając, że się ten drugi sezon nie zrewolucjonizuje jakoś znowu tego uniwersum, tylko będziemy mieli pewnie kolejne jakieś tam mniejsze starcia z różnymi demonami, jakieś takie pojedyncze stacje w podróży. Właśnie jeżeli chodzi o te stacje, to jeszcze może tylko wspomnę Antykwariat. To było przegenialne. Books from Beyond. Antykwariusz, jego postać. Szkoda, że tak szybko zakończył się ten wątek, bo tak, tak, no to było strasznie fajnie. mi się to podobało. No mi się też ten demon podobał żywcem wyjęty z Kalerizera, tak, Ale tak. No, wizualnie to było bardzo fajne. Mhm. Właśnie to wszystko było super, i myślę, że w drugim sezonie będzie to samo. Nawet właśnie w którymś momencie serialu, aż chyba nie wiem, czy zapytane jak leci, czy coś tam, czy po prostu widząc z kolejnego demona, rzuca tekst. Same shit, different day. I tak, tak. tak właśnie wygląda ten serial, i tak będzie pewnie wyglądał kolejny sezon, czy będą wyglądały kolejne sezony. Więc teoretycznie no nie ma co ojrzeć na nie wiadomo co, ale ja też czekam na ten drugi sezon ale i to, myślę, że będziemy się dobrze bawić. Ja nie wiem, czy ja to mówiłem w tym odcinku, gdzie rozmawialiśmy o, o samej serii o Martwym źle, mhm. ale, ale jeżeli nie, to tutaj to powiem, że tak na dobrą sprawę, no, czego się można było po tym serialu spodziewać? O czym jest Martwe Zło? O tym, że y, przy księga jest, która czy za pomocą której można sprowadzić na ziemię demony i aż kopie tyłki demonom. Koniec. Naprawdę, tutaj umówmy się, że przy całej kultowości tej serii przy tym jak fajnie to jest poprowadzone, jak pomysłowo, jak dobrze rozegrane, no to od strony takiej stricte fabularnej to tu w ogóle nie ma żadnych fajerwerków. Nie? No to, to jest bardzo prościutka historia i ten serial też jest w gruncie rzeczy dosyć prosty. To, że on to trochę komplikuje właśnie w końcówce, gdzie wprowadza nowych graczy i no, no, troszeczkę jakby, mówię, przemodelowuje tą mitologię z serii, no to, to jest to inna historia, ale zasadniczo to, to się właśnie do tego to sprowadza, no, aż walczy z demonami. Koniec, kropka. No tak. I nic innego nie należy się spodziewać w drugim sezonie, tak, tak jak wspomniałeś. W gruncie <grym> rzeczy... Dokładnie tak, zgadzam się oczywiście w pełni. I myślę, że tą właśnie myślą możemy zakończyć, tę naszą dzisiejszą rozmowę. Może jedynie korzystając z okazji zapowiemy, że w najbliższym czasie posłuchacie także o kilku innych serialach, zarówno w Radiu SK, jak i na blogu właśnie Jarego Jerry na Jerry's Tales. I już teraz zapraszamy was do odsłuchania kolejnych podcastów. A tymczasem właśnie Cóż, no będziemy się żegnać. Dzięki serdeczny Jerry, za rozmowę. Dzięki, dzięki. A wam, kochani, życzę tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Abigor Hanna. Zumra. Ita. Shupa tubishara. Zumra. Ita. Shupa i ta... Super to be super. A już za tydzień... Kolejny, kolejny Narodom Podcaście! Cześć! Cześć! Słuchaj, wpadłeś do mnie z wizytą w tygodniu jakoś? No wpadłbym, ale co ty tak dziwnie brzmisz, jak zombie? A wiesz, ostatnio mało sypiałem to dlatego. Ostatnio? Ech, no tak od listopada. Aha, to wiele wyjaśnia. Ech, to, słuchaj to, nie wiem, może w piątek wieczorem miałbyś czas? Nagralibyśmy ten podcast w końcu. Ech, w sumie to nie wiem. Nie chcę potem sam wracać do domu. Miasto rozkopane. Park przy moim osiedlu wygląda jak jakieś zielone piekło. A co ty? Dziewczyna, czy tego facet? Może i facet, ale w skautach nie byłem. Chyba tych, no, harcerze? Zuchy, harcerze, skałci, Ekolodzy, społecznicy, fanatycy, co za różnica? No w sumie to jej racja. Dobra, to w piątek wieczorem, tak wpadniesz z wizytą. No, wpadnę, wpadnę, tylko wyśpij się porządnie przed nagraniem. Dobra, ja spróbuję. To dzięki. Do zobaczenia. Na razie. Hej. Hej. Groovy. No co za gówno. Groovy. Żył przez te lata w kłamstwie, żył sam. Motnie, żył samotnie, to go ukształtowało, no i. Spoiler, spoiler. Tak myślisz? No i to gruby, to przez to było dla mnie, to, to, to naprawdę, weź to wytnij, to, to było tak mega <laughs> pozytywne zaskoczenie. Ja na przykład nie wiedziałem, że, że... Nie widziałem nigdzie tego na materiałach promocyjnych i po prostu to było, to była mega dla mnie. <laughs>